godzina 6 minut 4 pustynia sahara zimne jak kurwę sen piasku po horyzont nie ma wodno pustyni Kierawa dalej nie chce iść czy jakieś tak wcześniej nagrywają podcast chyba nie no dobrze wszystkiego co teraz się dzieje z jest pewna gwiazda gwiazda zaczyna się na S kończy się na E jest cholernie daleko no i świeci, grzeje no i powoduje, że żyjemy gwiazda ta nazywa się Słońce i jak już zdążycie, zdążyliście pewnie skumać, bo ja od rana trochę nie o czym ja mówiłem? Aha, no jesteśmy na wschodzie słońca, na pustyni. Tak to wygląda. Znaczy jeszcze nie wygląda, ale za chwilę będzie wyglądać słońce, bo to robi się teraz jaśniejsze, teraz jaśniejsze Jeszcze go nie widać, ale jest za horyzontem wciąż. Ale słońce wstaje. Ja też wstałem, ale się nie budziłem. Tak. Zatem... Zapraszam Was na kolejny, pustynny podcast. Kolejne, pustynne doznania. I będziemy opowiadać o tym, co się dzieje, o tym, co widzimy. I w ogóle jak leci. Dobrze. Serdecznie witamy porankowo. Słońce stało, wy też. Chciałem się spytać dlaczego? To właśnie, Dzień dobry, coże? Czyś On reporter. <gryih segundo> On mnie zawsze pomija. <gryih> Właśnie zastanawiamy się nad, nad tym samym, co my tutaj robimy. Nie mamy żadnego pojęcia. Spało się bardzo dobrze, aż tu nagle jakiś, jakiś berber pojawił się z różnymi dźwiękami, które byśmy sobie nie życzyli. Próbowaliśmy go wyłączyć rzucając poduszkami i kamieniami, ale nie dało się. unikał sprawnie naszych rzutów. Pierwszy promień słońca lata nie czyni, jest nadal zimno. Która zimno jak powiedziałem na które już słyszeliście? Cześć, do, to dokładnie tak, słuchaj, i wtedy jak pójdziesz ten strajk, to żebyś musiał nie, nie, nie. Cię prosiłem bardzo. Żebyś. Dobra, okej, okay, to weź opaku w takim razie. Pójdźcie wszyscy pod tego tego zachodu pracy. Tak, tak. Dobre, dobra, dobra. Ja tak jak słyszycie, Barnaba nawet na pustyni jest w pracy. Prawdopodobnie z tego co słyszałem przed chwilą próbuję tutaj założyć.. Hmm, kompleks basenów. To woda wcale nie jest głęboko, ale robocizna jest droga. I próbuję właśnie sprowadzić z Mauretani kilku z zawodników, którzy by tutaj szuflowali ten piasek. Oczywiście od razu zrzeszonych Tak, tak, tak, tak. To tyle. jest się bardzo śpiący, ale wrócimy za chwilę. Po sportowych... Zima, tak. Cieczymy sportowe Filipa na Tak. Rydmię. Po sportowych activities porannych, które tylko wzma wzmagają apetyt. Czas na no właśnie apetyczne doznania, czyli śniadania. Dzisiaj śniadanie nie na trawie, jak u moneta, ale śniadanie na piachu, jak w Mielnie. U Tak. Mamy dzisiaj na śniadaniu Pięć osób, cztery dania i trzech berberysów, którzy właśnie idziemy za Aha, tak. Si. <laughs> no i bardzo drogi mój kolega, powiedz gdzie się znajdujemy i dlaczego na pustyni. Tutaj ja powiedzieć generalnie, że, że, że witam bardzo serdecznie w tym podcaście właśnie śniadaniowym. Śniadani, śniadaniowy poranek trójki. Tym razem nie w studio Pią... dzisiaj jest poniedziałek, wtorek. E, bieżące wydarzenia polityczne będą komentowali po mojej lewej, prawej stronie jest e, pani Emilia Marchelewska, po lewej Dzień dobry, po mojej lewej stronie e, Biliada Gozłowska, e, e, Pan e, ten e, e, Artur Banaszkiewicz e, jeszcze walczy ten, znaczy odpoczywa po walce z Kocem e, dzisiejszej nocy prawdopodobnie znowu koc go zaatakował oraz sportowiec, słynny pan Filip Dawidziulski, nie, Dawidziulski. Samoobrona. samoobrona. Dziękuję bardzo. <coughs> Dzisiaj wstajemy bardzo wcześnie rano, żeby zobaczyć wschód słońca na pustyni. Tak, jest to bardzo, bardzo polityczne wschód słońca, ponieważ znajduje się na granicy pomiędzy Marokiem a Algierią i wiemy, że konflikt pomiędzy tymi dwoma krajami e, o Zacharę Zachodnią toczy się. Jesteśmy, jesteśmy tutaj świadkami przemycania y, i sabotażowania tej granicy przez e, Berberów. Przechodzą przez tą granicę, śmieją się do rozpuku. E, no, ale generalnie nie można o tym rozmawiać. Znaczy nie się z tym zgodzę, pozwolę sobie wtrącić. Zobaczycie, zobaczyć, nagrywa, nagrywa się. Tak, uważam, że to słońce symbolizuje nowy początek dla, dla berberów, którzy walczą o to, żeby byli bardziej doceniani w rządzie marokańskim i to słońce stanowi symbol tego, że za jakiś czas flaga marokańska zmieni się w trójkolorową, berberską flagę. Jak pamiętamy, kolory są kolory berberyjskiej flagi, to jest symbolizujący prawda morze. Przedziemne Kolor zielony symbolizujący góry i kolor żółty symbolizujący Sahary oraz kolor, e, tam chyba był biały, prawda, na końcu. No, trzy kolory. Trzy kolory, właśnie. Ale kolor biały jest takim kolorowym zerowym bardziej. Tak, prawda? ale oni walczą. Są, są e, barbarzy w rządzie. Ja, ja pozwolę sobie powiedzieć, że damy o tam głos może innym naszym e, komentatorom. Ja tylko, niech pani, to pani Emilio. Poproszę, pani Beato, co pani na ten temat sądzi? To się ja może chciałem dodać, bo to bardzo ciekawy jest um, symbol, który mieliśmy okazję obserwować po drodze. Czo człowiek taki um, jakby w podskoku machający, w pajacyku, o człowiek w pajacyku um, w, w powietrzu symbolizujący, symbolizujący wolnego berbera, który ma um, śmiejącego się berbera, czyli pajacyka, um, który ma podniesione ręce Prawdopodobnie do nieba i rozpięte szeroko nogi, po to, żeby prowadzić, po to, żeby skutecznie przemieszczać się po piaskach pustyni. I ten oto pajacyk, to znaczy wesoły berber, prawdopodobnie również znajdzie się na fladze trójkolorowej, już niedługo zmienionej, marokańskiej. Chciałem uzupełnić tę wypowiedź prowadzącego który, wydaje się, zapił za dużo kawy. Tudzież, tudzież sacharyjskiej whisky, berberyjski whisky, tak, berber whisky, nazwanej herbatą. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie naszego gościa specjalnego, pana Filipa Dziewulskiego z Samoobrony, bo pan również stał wcześniej rano, żeby oglądać wschód słońca dla nowego kraju, nowego Maroka pod wodzą Berberów, ale mam pytanie, co oznaczała pańska dzisiejsza akcja protestacyjna na szczycie jednej z Dion? Wziął pan deskę z napisem Sip u i poszedł pan... Na górę. W tej chwili właśnie obserwujemy, że mały ptaszek e, cudnej urody e, s, przysiadł na desce e, snowboardowej, czy sandboardowej i.. i oj i z, z, zmyknął w tej chwili wspaniały. naszego wątku naszej rozmowy. Naszym szóstym gościem jest akurat taki jakiś ptaszek, który w tej chwili próbujemy go jakoś oswoić. O ile Emilę go nie wystraszy. W każdym razie, panie, panie Filipie, gdyby pan był tak uprzejmy nam powiedzieć, czym była pańska akcja protestacyjna, Ostatne, na którą pan się zdecydował rano i wpinał się pan przez godzinę, dwie na sam szczyt. Proszę opowiedzieć nam. Z, samorony, z obrony jestem ten... i chciałem... Miałem dwie flagi, chciałem przez tą moją akcję zaprotestować przeciwko zabieraniu piaska, piasku na, na szyby i robienia z, z piasku y, tych szyb naftowych. Szybów, Szybów, Szybów naftowych, tak, tak, dziękuję. Czy akcja się udała, panie Filipie? Jak pan to ocenia? Powiem tak, że ilość przygotowań była niewspólnie zbyt wielka do ilości y, z tych, jak to się nam mówi? Zysków. Benefit, z, zysków, zysków. Osiągnięć, rezultaty. Dziękuję. Jestem z tam dziękuję. Pani Emilio, czy Pani uważa, że takie akcje są potrzebne? Um, więc uważam, że można sobie zadać to pytanie, czy, czy co jest ważniejsze, rezultat czy proces. Więc ja uważam, że to zależy od człowieka. Indywidualnie należy postrzegać te, tego typu um, przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że dla pana Filipa ta potrzeba osiągnięcia sukcesu i... Um, tak, Zajstnienia. Pokazanie, że samą obronę, jak dobrze się ma, była bardzo ważna i wydaje mi się, że teraz jest bardziej spełnionym człowiekiem. Widać, że uśmiech gościł na jego twarzy. W końcu te zmarszczki jakoś się troszeczkę roz zmniejszyły, są płytsze i po prostu tryska, tryska energią, tryska humorem, mm -hmm. więc uważam to tak za sukces, tak. tak? tak. Czy, panie myśli, czy Państwo w ogóle myślicie, że, ta, że taka akcja, gdzie jest brak, kompletny brak mediów? <laughs> Wczesna godzina, godzina, godzina 7.30 rano, kiedy generalnie wszyscy albo śpią, albo idą do pracy. Miejsce, które wybrał na tą akcję. Najdalej położony i niedostępny zakątek Maroka. E, czyli wydmy Erk, Cze, e, e, Erk Cze, Czebi Rczebi, tak już tak, prawda? E, oraz raptem zdaje się e, trzy osoby, cztery osoby. W sumie tu obecne, które miały okazję to oglądać. E, mm, Ale mieliśmy przekaz satelitarny. Tak? Z mhm. tego A. telefonu, tak? Aha, to przepraszam. Rekord jest był z telefonu, który jest umieszczony w takim patyczku, w resztkach po butelce i on jakby zbiera fale. Zdeniowany przez te babki, wielbony. Ale proszę zachować poziom dyskusji. To nie <śledzianie> Powiedział pan samoobronę. Przepraszam, ale co ja reportuje, co widzę? Myślę, że ak akcja protestacyjna bardzo udana. Przede wszystkim dlatego, że yy, no, była szansa, co prawda, prawdopodobnie się nie udało, ale była szansa, że zobaczą ją Berberysi, a to znaczyłoby rozprzestrzenienie się idei ponad granicę. Tym bardziej, że znajdujemy się blisko granicy dwóch krajów, być może również Berberysi z, e, z sąsiedniego państwa obserwowali e, pana samobrony przez Lornetkę. No i to byłby niesamowity sukces, gdy udało się ideę niewykorzystywania piasku do budowania szybów szyb, szyb naftowych szyb naftowych, tak. E, rozprzestrzenić. Pani Emilio, proszę bardzo? Tak, poza tym uważam, że to jest ogromną szansę dla rozwoju nauki. Znalezienie alternatywnych sposobów na robienie szyb. szyb. szyb. szyb. szyb. szyb. Przypominamy, że to jest program Śniadanie w piątce. Sponsorem programu jest Freska, pasteleria, bardzo dobre muffinki do kupienia w Mercudze oraz... oraz Wycieczki na Saharę. I nie tylko. Dziękujemy. Naszym gościem jest jeden z z Berberów, uh, który bierze udział w dyskusji. Tak, cicho. Dwa Dwa two camels? for no. Emilia. No. No, no, no, no, no, no, no. 12. Yeah, 12. Yeah, 12. yeah 12. two small camels. And uh, maybe, maybe two donkeys as 4x4. Well. <laughs> no, no, two donkeys, one one one chicken. chicken? <laughs> camels. OK, cool. Ten. Chciałem skomentować, że negocjacje cały czas trwają. Cena się zmienia, ale myślę, że powoli, że, że, że, że, że, że kursy, wiesz, kursy małżeństw, ile to wychodzi średnia. Myślę, że myślę, że z, z nimi jutrzejszym w końcu uda nam się dobić targu. Tak, tym właśnie generalnie akcentem... Będziemy. No nie wiem, jak będziemy... R zapatruje się na to, żebyście wyczerało <śmiech> wielbłądami. W sobie wrócimy tym. E, wielbłądami, no nie? Do zobaczenia za 4,5 i pół Krąco się zaczyna mówić. No. no. Super, generalnie I tym akcentem będziemy kończyć naszą audycję. Śniadanie, śniadanie w piątce. O, o jakże przepięknym poranku na erg Dzebi? Erg Dżebi, tak. Złąku. Do złąku, tak? i Filipie Dziewulskiej. Okay. Okay. Emilia na samym początku bardzo trafnie powiedziała, że słońce wschodzi w Algierii i cały konflikt marokańsko-algierski pochodzi od tego, że słońce w wschodzi w Algierii, a zachodzi w, na Saharze Zachodniej, o którą bije się właśnie Maroko, i Algieria. I Algieria chciałaby, żeby słońce wschodziło w ich kraju i zachodziło też w ich kraju, żeby, byli żeby, żeby słońce było ich własnością, a Maroko tylko od nich korzystało i płaciło za to słońce, więc to jest główny problem tego problemu, że słońce ma zachodzić tylko w Algierii i wschodzić tylko w Algierii, a cały tutaj afrykański, marokański świat ma patrzeć, jak słońce należy do algierskich fundamentalistów. Tak, nie szkoda. Ale tak. ale tak, no więc Maroko jednak da, bardzo walczy o to e, i stara się pozyskać z e, po swoją stronę przyciągnąć międzynarodowe lobby, między innymi dzięki temu, że mamy właśnie te dziewięciodniowe turystyczne wizy natomiast do Algierii. Niestety, potrzebujemy wizy. W ogóle się nie da z Maroka do Algierii <śmiech> przejechać. Czy nas? No w ogóle szczelać pół biedy, nie? Ale w ogóle nie ma ruchu kołowego. Samolotowy jest, ale nie można. Granicę to mamy 4 km od nas, zaraz za. Widzę, ja jestem piękna. Mam 23 lata, wysportowana. I już, miałem, I już nie jest, nie jest wolna. Gdzieś tym miałem po arabsku y, u mój włosy. Nie jest ja, wolna, bo... ja, ja, ja, ja, ja Chciałem jeszcze ten powiedzieć od siebie, że ten, że, że m, w, obliczu tego, w obliczu tego konfliktu marokańsko-algierskiego, jakże szkoda, że nasza, że energia i czas po niektórych e, nie powiem marnowana jest, ale, ale kierowana jest za jakieś akcje pokroju, e, ratujmy piasek, e, piasek nie dla szypów. Gdyby tak tą energię, dla szyb. Gdyby tak tą energię można było przeznaczyć właśnie na, na opowiedzenie się po ze stron. Widzę, że tutaj nastąpiło jakieś poważne przekłamania. Pan redaktor wszystkich gości atakuje dziś wyjątkowo. Absolutnie nie jest. Absolutnie należałoby przyciemnić mu okulary, żeby słońce nie uderzało tak bardzo do głowy. Mam nadzieję, że kolejne nasze akcje będą odebrane tak, jak powinny być. To znaczy tak, jak chcemy, żeby zostały odebrane. I mam nadzieję, że ci dziennikarze z BBC i CNN, którzy obiecali, że będą na kolejnej, pojawią się. Tymczasem mamy kolejnego gościa. Ponownie dołączył do nas. Zabiera nam telefon i aparat. Kellner, cutejszy. O, no proszę, ja jednak rozumiem ją po polsku. E, czyli tym ideologicznym akcentem e, powoli kończymy poranek, po, poranek w piątce. Zobaczymy się, usłyszymy się z Państwem kolejnym razem, prawdopodobnie przy okazji kolejnej spektakularnej akcji protestacyjnej. Prosimy nie tylko słuchać pod, pod, podcastów, ale także śledzić CNN, BBC i wszystkie inne wiodące media światowe. W końcu o nas usłyszą. E, dzisiaj będą mieli prawdopodobnie okazję. Wieczorem jeszcze raz na pustyni szykuje się niezła berber party. Z berbeluchą. Z berbeluchą, tak. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie na nasze poranek w piątce i do zobaczenia Zobaczcie, jutro. Do usłyszenia chyba. Do usłyszenia. Od odbiorników. Do usłyszenia od, Radio odbiorników. Komputerów.